Lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy we współ z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami bożymi i współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Obawiam sądzem, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów bożych, gdy stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewa się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością, podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niesłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. 12-13, jeszcze raz to podsumujmy jeśli komuś bardzo dużo zawdzięczam, to nieraz tak mówimy Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. I takie porównanie tutaj możemy zastosować Jeśli Bóg dał swego syna za nas i Duch Boży w nas mieszka, jeśli Duch Boży jest gwarancją tego, że będziemy pochwyceni, że zmartwychwstaniemy. Jeśli to Duch Święty sprawia w nas to pragnienie życia dla Boga, no to oczywiście prosty wniosek jest, że nie jesteśmy dłużnikami teraz, czy związani z tą starą, grzeszną naturą, z której sami nie potrafiliśmy wyjść, ani sobie poradzić. Przecież każdy z nas to wie ze swojego własnego życia, że było mnóstwo grzechów, z którymi nie umieliśmy dać sobie rady kiedyś. A od momentu nawrócenia, czy w miarę od tego ży czasu życia z Bogiem, te skłonności czy te, te więzy zostały zerwane. A więc nie jesteśmy dłużnikami ciała. Nie musimy czynić tego, do czego zmusza nas nasza grzeszna natura. I drugą rzeczą jest to. Ten wiersz 13. Ludzie nienawróceni żyją według ciała. To jest to co czytamy w poprzednich wierszach. Piąty wiersz. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. A w czwartym wierszu jest napisane, że my nie według ciała postępujemy. Czwarty wiersz, ósmego rozdziału. A więc jest rozróżnienie między niewierzącymi, czyli niezbawionymi, którzy żyją według ciała i zbawionymi, którzy jednak według ciała nie postępują. To jest taki, taki charakter jednej i drugiej grupy. A więc jest takie podsumowanie, że ci, którzy żyją według ciała, celem ich jest śmierć i wieczne potępienie. Natomiast cechą tych, którzy są zbawieni, jest to, że chcą się uświęcać. I dlatego to jest napisane, duchem sprawy ciała umartwiacie. i mamy za cel właśnie zbawienie i życie w niebie. A więc dziś mamy życie wieczne, dziś chcemy się uświęcać, jutro będziemy w chwale Bożej. I następną cechą tych, którzy są wierzący, są zbawieni, są na nowo narodzeni jest to, że Duch Boży ich prowadzi. Oczywiście Myślę, że każdy z nas już coś z tego przeżył, kiedy nie wiedzieliśmy, co zrobić. Modliliśmy się albo czekaliśmy na pomoc od Boga i to przyszło jako odpowiedź na modlitwę. Ale w tym wierszu to raczej nie chodzi o takie momenty, kiedy pytamy i Bóg odpowiada. To chodzi raczej po prostu o cechę w ogóle człowieka wierzącego, że Bóg go prowadzi przez to życie tak jak Duchem Świętym zostaliśmy zapieczętowani czy zaznaczeni zamieszkani przez Niego to też On jest tym, który, czy jest tego, jesteśmy tego świadomi, czy nie, On jest tym, który nas prowadzi. Nie wszystko jesteśmy w stanie albo większość rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć w tym życiu, ale kiedy odwrócimy się wstecz, to możemy powiedzieć, że przez ileś lat wyraźnie widać, że to zmierza w jakimś kierunku a więc to jest to Boże prowadzenie. Duch, który dąży do tego, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Chrystusa. Albo wypełnia nasze życie Bożymi rzeczami. Prowadzi w jakimś określonym kierunku. I teraz też iść Ten, to określenie dzieci Boże. Jeśli dzieci mają, w ogóle jest się dzieckiem, no to ma się ojca, ma się dom, ma się rodzeństwo, jest się kochanym. I to można powiedzieć o dzieciach Bożych, że mają ojca, Boga jako ojca. Mają dom, dom tam gdzie ich ojciec mieszka w niebie. Są kochani właśnie przez tego Ojca i mają rodzeństwo. Inne dzieci Boże. Te same, które, wszystkie, które wierzą właśnie Bogu. I oczywiście to obejmuje więcej niż tych siedem zborów w Polsce, czy więcej niż ileś zborów w Niemczech. To obejmuje wszystkie dzieci Boże. Bez względu na to, czy ktoś jest księdzem prawosławnym, czy pastorem ewangelickim, czy jeszcze kimś innym, Obojętnie, gdzie kto jest, jeśli uwierzy w Ewangelii, jest dzieckiem Bożym. Musimy być tego świadomi, że Duch działa w różnych miejscach i porusza serca różnych ludzi, o których nawet nie wiemy. A więc jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego że Duch Święty prowadzi nas. 8.14 jest termin, który w Brytyjce jest oddany jako Dzieci Boże. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego są synami Bożymi. Bardziej jest odpowiadający oryginałowi. Tam jest słowo, które odpowiada Syn Boży. I tutaj mamy na przykład od razu pierwsza myśl wiąże się z Jana 1.12. W jaki sposób do tego dochodzi i jak to jest z tym synostwem Bożym. Ja na 12 lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w jego imię. Czyli tutaj widzimy już efekt, prowadzenie Przez Ducha Bożego, natomiast sam fakt stania się Synem Bożym jest związany z wiarą, uwierzeniem w Pana Jezusa, przyjęciem Pana Jezusa Chrystusa i uwierzeniem jego Ewangelii. Galacjan 3:26 jest takim ciekawym miejscem, które to też ilustruje. i Warszawskiej też jest synami Bożymi, nie tylko w Gdańskiej. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Czyli synostwo Boże. Synostwo Boże wiąże się jednoznacznie z tym, że się uwierzyło w Pana Jezusa i że ma się ten przywilej bycia kimś ważnym w domu Ojca, czyli w niebie. Efezjan mówi, że jesteśmy osadzeni w okręgach niebiańskich, czyli jeżeli tą prawdę będziemy mieli na myśli, to na te rzeczy, które tu są na ziemi będziemy patrzeć z tej perspektywy, że jesteśmy częścią obcego temu światu mocarstwa. Jesteśmy częścią Królestwa Bożego i Podlegamy tylko Bożym Prawom. I tutaj mam na myśli, żebyśmy też zerknęli. Ostatnio o Hebrajczyków mówiliśmy. Nic do Hebrajczyków. Dwa tygodnie temu był rozważany. Na niedzielnym zgromadzeniu. Dwunasty rozdział Hebrajczyków. Pokazuje relację, jaka charakteryzuje się Między Ojcem a Synem, 125. I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako do synów. Mój Synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy On cię napomina. Kogo powiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszczę każdego, którego za Syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem Syn, którego Ojciec nie każe. A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. I tutaj jest wyraźnie pokazane, że my mamy jednego wychowawcę, Boga, jako Synowie Boży. Nie interesuje nas relacja z tym, co się dzieje tu na ziemi, tylko interesuje nas królestwo. Boże, rządy Boga jako Ojca. się zastanowić, dlaczego jest ta różnica pomiędzy dziećmi, a synami. Jednak synostwo, czy syn ma to szczególne miejsce w sercu Bożym. Tak jak Pan Jezus jest tym pierworodnym, tym jedynym, tym najwspanialszym. Także i my wszyscy, którzy jesteśmy tutaj y, będąc nazwani synami bożymi przez Boga to tym samym mamy to wysokie stanowisko przed Bogiem i myślę, że tutaj y, nikt sobie tego prawa y, nie nakłada ani nie zabiera to dotyczy zarówno niewiast jak i mężczyzn Wszyscy, którzy są wmyci krwią Pana Jezusa są synami Bożymi. Też Hebrajczyków jest takie miejsce, które nam mówi w 12 rozdziale, w 23 wierszu i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Bo jest wcześniej, wcześniejszy wiersz mówi, lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga ludzi sprawiedliwych, do, i do Boga, sędziego wszystkich, i tak dalej. Chodzi mi o to zebranie pierworodnych, tak możemy być... Radośni z tego powodu, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy synami Bożymi. Możemy tutaj tą rzecz też i widzieć w ten sposób, że ze względu na to, że języki się coraz bardziej tak uogólniają, czy, czy nowe tłumaczenia chcą... Jakby ten zakres wierzących rozszerzyć. To jednak Bóg ma na myśli, tak samo jak kiedyś miał na myśli tylko i wyłącznie swojego syna, tak i nas, chce postawić właśnie na wysokości swojego własnego Syna. I nam wierzącym jest to ciężko nieraz do tego wysokiego stanu naszego Zbawiciela, dojść. A Bóg właśnie chce. Abyśmy do Niego się porównywali I u Niego przykładu szukali Bo Dziecko Boże Jest to wysokim stanowiskiem Ale Syn Boży Czy Synostwo Boże Jest jeszcze większe Bo Syn wie Co robi Ojciec Dzieci Nieraz nie wiedzą tego Co robi Ojciec I tak jak y, mamy w 17 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus modli się do Boga, to widzimy, że tam jest współzależność, czy y, współjedność, czy całkowite oddanie syno, y, ojca synowi, czy oj, ojcu, ojciec też jest całkowicie zależny od syna. Także widzimy, że Bóg chce nas postawić na równi ze swoim własnym synem oczywiście nigdy na tym stanowisku nie, nie, nie będziemy ale Bóg chce właśnie żebyśmy takimi byli dlatego, że Duch Święty Duch Boży prowadzi nas i On nas zaprowadzi aż, aż na, to, na to miejsce na to wspaniałe miejsce i będziemy po prawicy Boga tam chwale i będziemy oglądali y, oblicze naszego Zbawiciela przez całe wieki i z nas nigdy Duch Święty nie zostanie zabrany Tutaj Go żeśmy otrzymali i zawsze już Go będziemy mieli. Zawsze przez całe wieki. Tak jak nas dzisiaj tutaj prowadzi, do, aż do, do skończenia tych dni na tej ziemi, tak samo będzie nas prowadził przez całe wieki. I musimy sobie zdać z tego sprawę, że ta, tam też będziemy potrzebowali prowadzenia Ducha Świętego. Jest jeszcze takie jedno miejsce, które jednoznacznie wskazuje, że kwestie z naszych stosunków ziemskich w kwestiach duchowych są nieaktualne. Jest to Łukasza 20 rozdział. Tam mieliśmy przykład, kiedy złośliwi faryzeusze lub tam uczeni w piśmie zapytali Pana Jezusa, Odnośnie właśnie przyszłego stanu tych, którzy są synami Bożymi. I to jest 20. rozdział Łukasza. 30, 30. Tak, tutaj jest wypowiedź Pana Jezusa w odpowiedzi na to pytanie. 28. wiersz. Nauczycielu, Mojżesz nam napisał: Jeśli czyjś brat umrze, mając żonę, a umrze bezdzietnie, to jego brat ma pojąć jego żonę i wzbudzić potomstwo swemu bratu. Było więc siedmiu braci, z których pierwszy ożenił się i umarł bezdzietnie. I ożenił się z nią drugi, lecz i ten umarł bezdzietnie. Potem ożenił się z nią także trzeci, podobnie aż do siódmego, a nie zostawiwszy dzieci, poumierali. W końcu umarła też ta kobieta. Żoną którego z nich będzie więc przy zmartwychwstaniu? Siedmiu bowiem miało ją za żonę. Wtedy Jezus im odpowiedział. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy są uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i powstania z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Nie mogą bowiem więcej umrzeć bo są równi aniołom i będąc dziećmi zmartwychwstania są dziećmi bożymi lub tak jak mówi warszawska synami bożymi tutaj jednoznacznie widzimy, że ta kwestia związana z tymi stosunkami płciowymi w niebie nie będzie miała żadnego znaczenia tytuł Syn Boży Nie ma związku tutaj jednoznacznie z tym, co znamy jako syn tu na ziemi, tylko syna tu na ziemi nazywamy według tego, jakie to są stosunki w niebie. Czyli musimy pamiętać, że kolejność jest odwrotna. Galacjan mówi, że od Boga Ojca ojcostwo ziemskie się nazywa, a nie tak jak my czasami robimy, że my próbujemy stosunki ziemskie Ojca Przenieść sobie jakie to są sto stosunki między Bogiem i Ojcem w niebie. To tak nie działa. Pierwsza rodzina była w niebie. Że jesteśmy zgodni co do tego, Ojciec Syn i Duch Święty. A więc e, pierwsza więź miłości była i jest w niebie. I to nasze relacje tu ziemskie są tylko jakimś słabym odbiciem rzeczy niebieskich. E, I tak jak e, więź pomiędzy rodzeństwem od, jest odzwierciedleniem od, więzi między braćmi i siostrami w Chrystusie. Właściwie Pan Jezus, który jest pierworodnym pośród wielu braci Idę do Ojca Mego i Ojca Waszego A więc ta więź, którą widzimy między nami Między rodzeństwem jest jakimś odbiciem tego Co jest właściwie myślą Boga już wcześniej Czy więź pomiędzy rodzicami a dziećmi Czy konkretnie Ojcem a dziećmi Jest odbiciem więzi Którą już Bóg miał wcześniej na myśli Między sobą a tymi, którzy w Niego uwierzą albo też więź między małżonkami. Jest bardzo często używana jako odbicie tej więzi, jaka jest między Bogiem a Jego ludem. Myślę, że wiersz 15 nam troszeczkę to też przybliża. Chodzi o to, że ludzie wierzący przez wiarę nawiązują bliską więź, przynależność do rodziny. Więc to już nie jest więź, jaką ma pracodawca z pracownikiem na przykład, czy kiedyś y, jakiś posiadacz, y, czy pan ze swoim niewolnikiem, ale jest to więź rodzinna, która wiąże się z y, czymś więcej, z serdecznością, y, otwartością, szczerością. To jest coś takiego, co mamy właśnie y, przez wiarę w Pana Jezusa. I dlatego tu jest napisane, nie wzięliście ducha niewoli. Ten niewola może być niewolą grzechu, czy też niewolą zakonu. A więc nie chodzi tu o to, że chrześcijaństwo jest taką troszkę milszą wersją dziesięciu przykazań. Jest to coś całkiem, całkiem innego. E, nie ma tego rodzaju zależności, jaka była kiedyś, za czasu pierwszego przymierza. E, tutaj chodzi o więź rodzinną, serdeczną, więź miłości. I dlatego to jest napisane Wzięliście ducha synostwa, o czym mamy w, w kilku miejscach powiedziane choćby w liście do Galacjan i też w liście do Efezjan. W liście do Efezjan czwarty rozdział piąty wiersz, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Również i Efezjan, 1 rozdział, 5 wiersz przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Znowu jest analogia, to, co jest znane dla nas tutaj na ziemi, kiedy jakaś rodzina może adoptować dzieci. Dla nas jest to jakieś wyobrażenie tego, co Bóg już wcześniej miał na myśli, czyli nas, którzy nie należeliśmy do tej rodziny, po prostu przyjął do siebie uczynił swoją własnością, czy dał nam swoje nazwisko, tak można powiedzieć. E, a więc zostaliśmy adoptowani. Jest to ten duch synostwa. E, ducha Syna dał, tak tam jest tam w Galasie napisane. Ducha Syna swego dał do naszych serc. Czyli ten Duch Święty sprawia, i tutaj to jest to cudowne wyrażenie, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Jest to bardzo e, ciekawe. E, trzy razy w Nowym Testamencie pojawia się to określenie albo Ojcze, raz to mówi e, Pan Jezus w Ewangelii Marka, 14 rozdział. E, 30 chyba 6 wiersz e, i y, liście do Galacją, 4 rozdział, 6 wiersz, ten, który przed chwilą zacytowałem. A więc e, dzięki temu, że mamy Ducha Świętego że zostaliśmy usynowieni, czy przysposobieni za synów, jak mówi stare tłumaczenie, możemy wołać Abba Ojcze. I Abba, już my to znamy, wiele razy to było mówione, jest to z języka aramejskiego, wiemy, że Izrael był częstokroć w niewoli w, w, w, a, no, u Aramejczyków, jest to język zbliżony do hebrajskiego i po aramejsku Abba, to znaczy tatuś. To jest tak, jak małe dzieci wołają swoich ojców. Bywa, że dzieci, kiedy dorosną, dalej mówią tatuś, mamusia. Tak też bywa. E, a więc to jest to słowo e, tatuś. Chociaż apostoł, e, używając języka greckiego, dopisał ojcze. A więc patro to nie jest tatuś, to jest tata, powiedzmy. Tak jak dorośli by nazywali swoich ojców. E, Tutaj mamy te dwie rzeczy razem, więc z jednej strony tak jak małe dzieci nazywają swoich ojców, z drugiej strony tak jak dorosłe dzieci nazywają swoich ojców. Tutaj te dwie myśli byłyby razem, czyli z jednej strony jest to po prostu zaufanie, a z drugiej strony takie już świadome, taka świadoma, dojrzała więź z ojcem. Kiedyś był taki przykład podany i to też na pewno już gdzieś kiedyś było powtórzone, że Małe dzieci, kiedy spotkają się z ojcem, to zawsze chcą powiedzieć najpierw to, co im się wydarzyło, co przeżyły, gdzie były, co robiły. Natomiast dorosłe dzieci, i akurat teraz mam przywilej tego doświadczać, kiedy dzwoni syn czy córka, to często pyta, co u Ciebie. Bardzo miło jest to usłyszeć, że nie mówią, co tam u nich, tylko co u mnie. I te, ta jedna i druga rzecz jest nas, jako dzieci Bożych, czy synów Bożych, słusznie, udziałem. To, że właśnie mamy taką bliską więź, z jednej strony proste zaufanie, takie bez żadnych warunków, po prostu zaufanie do naszego Ojca, z drugiej strony ta, ta świadoma taka społeczność, gdzie mamy te jakieś głębsze myśli, kiedy my możemy nie tylko mówić Bogu, co mamy my w sercu, ale zapytać Go, co On ma w sercu. Także widzimy tutaj tą zależność. Bóg chciał nas mieć za synów i ma. Nie dlatego, że z przymusu, ale dlatego, że żeśmy odpowiedzieli na tą miłość Ojca w słaby sposób, ale mimo to jesteśmy Jego dziećmi, Jego synami. I może pokrótce już to było wspomniane, ale chciałbym jeszcze taką rzecz Ważną tutaj powiedzieć, że w Izraelu oni nigdy nie mieli takiej właśnie zależności, jaką my mamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie, że możemy mówić Abba Ojcze. Oni do takiej e, bliskości Boga nigdy nie doszli. Zbyszek tutaj po, e, wspomniał pierwsze przymierze. E, my nie jesteśmy dziećmi czy e, wierzącymi w drugim przymierzu. My jesteśmy po prostu... E, Wierzącymi, którzy są poza jakikolwiek przymierzem, my jesteśmy, jakby może być, na specjalnej, Bożej liście. Dlatego, że bardzo mało w Starym Testamencie jest mowy o nas. A jednak Nowy Testament otwiera szeroko swoje ręce i Bóg w Chrystusie otworzył dla nas niebo i swój własny dom dla nas otworzył, To jest najwspanialsze miejsce, gdzie dzieci Boże, gdzie dzieci, syny ludzkie mogą przebywać. I to jest właśnie miejsce do Ojca. Dzisiaj tam tylko mieszka Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. Te trzy osoby, nikogo tam więcej nie ma. A kiedy Pan Jezus przyjdzie na obłokach, to właśnie zawierze swoją ulubienicę, Nas wszystkich I wprowadzi nas właśnie do domu Ojca Tylko tych, którzy Zostali zapieczętowani Tym Duchem Świętym Od czasu zesłania Ducha Świętego W dzień Pięćdziesiątnicy Do czasu zabrania Kościoła To znaczy do, do czasu pochwycenia I to jest właśnie ta liczba Jego umiłowanych Jego Synów Bożych Jego Dzieci Bożych Oblubienicy Chrystusa Jezusa I to jest specjalne można powiedzieć, jakby wyróżnienie nas z tych wszystkich wierzących z czasu łaski, którego w Starym Testamencie po prostu nie widać. To jakby była taka, taki dół, który, można powiedzieć, nie widać. Nieraz jak się zjeżdża z góry, to jest się na górze i właściwie te wszystkie zadolenia, bardzo słabo tam widać, cokolwiek tam jest. Ale jeżeli by był jakiś dom, albo jakaś, jakaś może powiedzieć specjalny zamek gdzieś daleko tam na górze, to byśmy go widzieli, nawet moglibyśmy go roletką ładnie ściągnąć. Ale właśnie tych wszystkich domów, czy nawet i czegokolwiek w tej dolinie nie jesteśmy w stanie. Nieraz jest tak, że nad tą, nad tym zadoleniem, czy nad tą doliną przyjdzie mgła i też nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Tak właśnie jest w Starym Testamencie z tym wszystkim, co się stało w Nowym Testamencie i prorocy o tym nie mówili, ale oczywiście już od 2000 lat mamy o tym mówione i czasami wierzącym z czasu łaski trudno jest to przyjąć i chcą się, można powiedzieć, jakby wziąć coś, można powiedzieć, z tego pierwszego przymierza, czy właściwie z Izraela, czy od tych, którzy którzy są u Boga dlatego, że, że Bóg dał obietnicę Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Oni są na podstawie tego przymierza z Bogiem można powiedzieć, jakby zaprzysiężeni. Ale my jesteśmy właśnie na podstawie łaski i na podstawie tego, że Duch Święty zamieszkał w naszych sercach i że to jest o wiele wyższe wyższy stopień miłości jaki tylko możemy sobie wyobrazić że my będziemy wprowadzeni do domu ojca i tam nie przestaniemy Bogu dziękować za to, że jest naszym tatusiem że jest naszym ojcem kiedyś tankowałem gaz w Sycowie i tam właśnie był człowiek od świadków i jakąś krótką rozmowa tam była I on mnie pyta, kim jest dla mnie Bóg? A ja mu odpowiedziałem, ojcem. Tak, to jest właśnie naszą radością, że my możemy powiedzieć, że Bóg, nasz Bóg jest moim ojcem. Czy wszystkich nas z radością możemy powiedzieć, Bóg jest moim ojcem? tylko małe potwierdzenie tej myśli Ewangelii Jana, 8 rozdział, yy, 8 rozdział 41, 42 wiersz. Wy spełniacie uczynki swojego Ojca, na to może i my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, mamy jednego Ojca, Boga. Rzekim Jezus, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie. To znaczy, że sam fakt bycia Żydem przestrzegającym e, przykazem nie czyni e, człowieka dzieckiem czy synem e, Boga i Bóg nie jest jego Ojcem, jeśli chodzi o tę więź. Oczywiście jest Ojcem w znaczeniu Stworzyciela, ale jeśli chodzi o tę więź rodzinną, o której teraz mówiliśmy, to dzieje się tylko przez nowo narodzenie, przez e, uwierzenie w miłość, którą Bóg ma do nas, dając swego syna. Efezjan 2, rozdział 12, wiersz mówi właśnie o tym, że byliśmy w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę, niemający nadziei i bez Boga na świecie. To jest opis, jacy byliśmy przed uwierzeniem w Pana Jezusa. Po uwierzeniu w Pana Jezusa, zmieniło się to, że nie jesteśmy już bez Chrystusa, mamy Chrystusa, ale dalej nie mamy nic wspólnego ze społecznością izraelską, bo żeby stać się częścią społeczności izraelskiej, to trzeba było się urodzić w Izraelu i być po prostu biologicznie potomkiem Jakuba, a nie ewentualnie przez naturalizację, czyli to była relacja całkowicie ziemska. Tutaj jeszcze jest termin w szesnastym wierszu i siedemnastym. Tento Duch Boży poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I tutaj faktycznie pada słowo teknom greckie, czyli dziecko. I tu to dziecięctwo Boże w siedemnastym też jest teknom, czyli dziecko. A więc jest podkreślone synostwo w czternastym i jest podkreślone dziecięstwo w 16 i 17. Więc tutaj są obie te myśli yy, równocześnie przez Pawła w tym fragmencie listu do Rzymian pokazane. Jeszcze yy, odnośnie Syna Bożego warto wiedzieć, że Daniel miał wizję, gdzie Syn Boży symbolizował piąte królestwo. Yy, cztery królestwa były królestwami ziemskimi, siódmy rozdział Daniela mówi... 13 wiersz. Widziałem też w nocnym widzeniu, oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do syna człowieka. Przyszedł aż od, do odwiecznego i przyprowadzono go przed niego i dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. Y Teraz, jako Synowie Boży, mamy więź z Królem Królestwa i Pan Jezus jest pośrodku nas, na przykład wtedy, gdy się zgromadzamy do Jego imienia i to są takie punkty, gdzie to Królestwo Boże ma pełną władzę. Natomiast będzie taki czas, kiedy na ziemię Król osobiście przyjdzie i będzie to Królestwo, tak jak mamy tutaj świadectwo, niezniszczone, I to jest taki, jak gdyby, szczyt właśnie proroctw, czubek. Niezniszczalne. Niezniszczalne, tak. Niezniszczalne. Tu jest zniszczona użyta taka forma, dlatego tak powiedziałem w 14. wierszu. I więc będzie to, tak jak, to jest tak jak to porównanie, które przed chwilą słyszeliśmy, tak jakby szczyt. I pomiędzy szczytami nie widzimy dolin. Kościół wypełnia taką, jak gdyby, z punktu widzenia tego proroka, nieszczytową rzecz, czyli schowaną dla niego. On widział przyjście króla w chwale i to będzie moment, kiedy właśnie wypełnią się te wszystkie proroctwa, gdzie syn człowieczy będzie na ziemi rządził. está gerente. Yeah. yeah.